kontynuując dobrą, najwyraźniej pasję z poprzedniego odcinka. Dzisiaj znowu wracam do korzeni, do pomysłu, na którym Kapok został oparty, czyli do mówienia o komiksach. I dzisiaj będzie o serii, do której z recenzowania, czy też bardziej powiedzmy umówienia, zabierałem się już od dawna. Powiedziałbym wręcz od kilku lat, bo seria ta ukazywała się na zachodzie przez lat 6. u nas wyszedł pierwszy tom w niesławnym wydawnictwie Manzoku które nigdy nie ogłosiło chyba oficjalnego upadku chociaż mogę się mylić faktem jednak jest, że upadło i nie pokończyło swoich serii a mowa tutaj o serii DMZ którą stworzyli Brian Wood scenarzysta, którego chyba Przedstawiać nikomu nie trzeba, to człowiek, który napisał takie rzeczy jak e, chociażby Demo, jak e, chociażby Losers, Northlanders, pracował też z Warrenem Ellisem przy Generation X, więc ma na koncie sporo. No i oczywiście jest flagowa jego obecnie seria DMZ. Rysunkami natomiast zajął się Ricardo Barcelli i to był jego Pierwszy projekt zrealizowany w Ameryce. Ten y, ilustrator pochodzi z Włoch i do tej pory pracował dla tamtejszych edytorów, a dzięki DMZ zyskał renomę i całkiem zasłużoną markę. Pierwszy raz na informację o tej serii trafiłem bodajże w roku 2007 na blogu Daniela Gizickiego, komiksyjnie tylko, gdzie y, umieścił krótką notkę dotyczącą Pierwszego trade'a. W związku z tym nabyłem tenże pierwszy trade, yy, oraz jeżeli dobrze sobie przypominam, to od razu dwa następne. Historia jest yy, bardzo pojemna, trzeba przyznać. Na pozór prosta, należałoby ją umieścić raczej w kanonie fantastyki politycznej, chociaż rozgrywa się ewidentnie w naszych czasach, tylko być może tak jak Strażnicy Alana Mura w czymś w rodzaju alternatywnej rzeczywistości. Otóż wybucha kolejna, druga w zasadzie wojna domowa w Stanach Zjednoczonych. Naprzeciwko żołnierzy Stanów Zjednoczonych stają powstańcy z, jak to ładnie się określa, z redneckich stanów, głównie z dawnego południa, którzy nazywają się Armią Wolnych Stanów i proklamują powstanie Wolnych Stanów Ameryki. Mamy więc Stany Zjednoczone i mamy wolne Stany i podobnie jak w słynnym opowiadaniu Noteka, e, naszego polskiego autora, Stany Zjednoczone ze swoją nowoczesną technologią, super wyszkolonym wojskiem i całymi tymi zasobami, które w panice ściągają z Bliskiego Wschodu, z Afganistanu, z Iraku i z jeszcze innych dziesiątek miejsc, które okupują na całym świecie, nie są w stanie poradzić sobie ze zwykłymi powstańcami, z ludźmi, którzy uzbrojeni w strzelby i furgonetki, Posuwają się coraz bardziej, coraz szybciej i coraz prężniej naprzód, aż w końcu dochodzą do Nowego Jorku i stają na rzece. I przed nimi leży Manhattan. Manhattan, który zostaje ewakuowany w dużej mierze, chociaż nie w całości, i który obecnie jest jednym wielkim zbombardowanym terenem zdemilitaryzowanym. Jest to tak zwana DMZ, czyli strefa, na której nie odbywają się formalnie działania wojenne. Na brzegu zachodnim stoją st wolne Stany Ameryki, na brzegu zaś wschodnim stoją Stany Zjednoczone Ameryki. A pośrodku tego wszystkiego jest DMZ. Oczywiście tego dowiadujemy się z serii w trakcie jej trwania, ponieważ w pierwszym tomie Właśnie do DMZ, którego historia zostaje tylko skrótowo nakreślona, trafia pewien słynny dziennikarz, wysłany przez jedną z dużych sieci, Victor Ferguson. Człowiek, legenda, pewny siebie butny, człowiek, który zdawał raporty z najróżniejszych miejsc na świecie. Leci tam helikopterem z wojskową eskortą i przydzielają mu dzieciaka, praktykanta imieniem Matthew Roth, jest on gdzieś tam przez protekcję na tej praktyce w stacji. Jego ojciec jest dosyć wysoko postawioną figurą. Przy próbie wylądowania w strefie następuje atak. Helikopter, którym Ferguson ze swoimi towarzyszami lecą zostaje zestrzelony i rozwija się, giną żołnierze, najwyraźniej ginie także Ferguson, jedynym ocalałym i to w zasadzie przypadkiem jest Matthew Rod. Matthew Rod, którego znajduje z dziewczyna z dredami i kolczykami, samozwańczy medyk, samozwańcza lekarka, która mimo zagrożenia, jakie panuje w w faktycznej strefie wojny, jaką jest DMZ, wędruje po Manhattanie po to, żeby udzielać ludziom pomocy medycznej, żeby nastawiać połamane kości, bandażować rany albo pomagać umierać tym, którzy już nie mają szansy przeżyć w tym świecie. I ta dobra Samarytanka bierze rota pod swoje skrzydła. Trzeba przyznać, że dużą zachętą jest fakt, że dzieciak ma ze sobą także całkiem niezłe wyposażenie medyczne, oprócz tego, które należy się reporterowi. Matthew, e, który bez jej pomocy zginąłby prawdopodobnie w ciągu jednego, bądź dwóch dni, daje radę jakoś przetrwać. I stopniowo, na przestrzeni lat, bo spędza w DMZ na Manhattanie lat 5, staje się legendą. Najpierw e, z tego prostego względu, że Ci ludzie w, żyjący w tak koszmarnych, straszliwych warunkach pod tak potwornym ciśnieniem cieszą się, że wreszcie jest ktoś, kto pokaże jak to wygląda. Ktoś, kogo mają w środku. To jest taki ich insider, Matthew Roth, dziennikarz, e, celebryta. Potem, y, no cóż... Y, Chłopakowi trochę w głowie się przewraca, bierze udział w różnych akcjach, w różnych wydarzeniach, jest świadkiem tego, jak wielka korporacja przystępuje do szumnie nazywanej odbudowy, asystuje przy wyborach lokalnego gubernatora Manhattanu, z jednej strony nominowanego przez zachód, z drugiej strony namaszczonego przez wschód, Aż wreszcie staje się takim lokalnym watażką wyposażonym we własną armię i popełnia kilka fatalnych błędów. Jest także świadkiem zdetonowania ładunku nuklearnego na terenie DMZ, aż wreszcie traci całą, jak to się określa w angielsku street credibility, czyli swoją dziennikarską wiarygodność i zostaje banitą. A mimo to, dzięki zgromadzonej przez lata wiedzy i przechowywanym, pilnowanym materiałom, jest w stanie dopomóc w ostatecznym zaprowadzeniu pokoju. Trzeba przyznać, że DMZ, chociaż jako seria jest bardzo ciekawe, to podobnie jak omawiana tydzień temu Alita, jest to seria bardzo nierówna. Brian Wood odwołuje się do bardzo wielu rzeczy, pokazuje bardzo wiele mechanizmów, robi to dosyć precyzyjnie, chociaż w sposób często stronniczy. Dobrym przykładem jest tutaj sytuacja z korporacją Trustwell, jest to ponadnarodowe państwo niemalże, grupa nacisków silna swoim lo takim lobbystycznym, Zacięciem, która dostaje kontrakt na odbudowę terenów. Między innymi zajmuje się oczyszczaniem Grand Zero po dawnych wieżach World Trade Center. Brian Wood dosyć dokładnie pokazuje mechanizmy, jakie rządzą tutaj zyskiem, chciwością i funkcjonowaniem tego typu organizmów, chociaż nie ustrzega się pewnego schematyzmu. Przy okazji dosyć ciekawie pokazane jest funkcjonowanie komórek terrorystycznych identycznych w zasadzie z tymi, jakie powstają obecnie na całym świecie. Są też niestety momenty, kiedy łód obsuwa się jak w błoto i to dosyć poważnie w taki radosny lewacki bełkot w alterglobalistyczne bajdurzenie o tym, jak to państwo złe, prosty człowiek ma zawsze rację, anarchistyczne ideały. Natomiast no na szczęście nie zdarza mu się to zbyt często. Jest mimo tej, tego całego filtra popularnej i modnej lewackości i kontestacji zastanego systemu, mimo wpisywania się w jakiś sposób w ten radosny ruch wyjdźmy na ulicę i podrepczmy, to może coś się stanie, to udaje mu się przemyczyć ciekawe rzeczy. Pokazuje świetną historię żołnierza, który... Był zwykłym sobie takim chłopkiem, e, dzieciakiem wziętym z mainlandu, który nie rozumiał tak naprawdę o co chodzi, a stał się kozłem ofiarnym, e, obciążonym odpowiedzialnością za straszliwą masakrę cywili. Ostatecznie został z tych zarzutów oczyszczony, natomiast aby zachować spokój jego koledzy z oddziału poświęcili go i pozwolili mieszkańcom DMZ zatłuc chłopaka, tak najzwyczajniej w świecie. Więc... E, Wood sięga tutaj też do mechanizmów niekoniecznie związanych z tradycyjną władzą, niekoniecznie związanych z polityką czy z wojną. Z wojną, której nie ma wcale w DMZ tak dużo. Jest ona raczej sztafarzem, taką przykrywką dla pokazania mechanizmów. Świetnym też tematem jest to, w jaki sposób działają media w jaki sposób one kreują rzeczywistość. Coś, co w Polsce w ostatnich latach jest tematem szczególnie gorącym, coś, co mam wrażenie bliskie jest także podcasterom i, i ludziom wyznającym wolną kulturę i wolne media. Z tego punktu widzenia e, przyglądanie się temu, w jaki sposób rod zyskuje swoją niewiarygodną wręcz potęgę, w jaki sposób zachowują się jego koledzy po fachu, w jaki sposób działają gigantyczne sieci mediowe, to wszystko jest... Zrobione przyzwoicie. No nie powiem, że bardzo dobrze, że, że, że doskonale, ponieważ tam też y, można dopatrzeć się jednak trochę stronniczości momentami gdzieś tam skrótowego potraktowania tematu, ale jest to jakby nie patrzeć o pracowanie fabularne. To nie jest y, rozprawa naukowa. Wood wykorzystuje te wątki, żeby pokazać z gruntu jednak sensacyjną akcję, bo nie oszukujmy się, no, reporter w strefie wojny. Jest to opowieść jak najbardziej sensacyjna, krwista, ciekawa. Jest sporo ciekawych postaci, poza samym Rotem i poza Z, która gdzieś tam oscyluje wokół niego, bliżej lub dalej, pojawia się i znika, ale gra ostatecznie bardzo ważną rolę. Pojawiają się ludzie ze wszystkich stron, pojawiają się ludzie z mediów, Pojawiają się wojskowi, pojawiają się powstańcy z Armii Wolnych Stanów, którzy też grają niezwykłą rolę. Pojawiają się też zwykli ludzie. Miejscowy, na przykład Wataszka z Chinatown, stary Chińczyk, który jako jedyny tak naprawdę ma władzę w DMZ i swoją częścią Manhattanu rządzi niepodzielnie. Jak najprawdziwszy cesarz, człowiek, który też w pewnym momencie staje przed bardzo trudnym wyborem, no, musi zdecydować o życiu wszystkich swoich, umownie to nazwijmy, poddanych. Są też postacie poboczne, jak strażnicy drzew, z Central Parku ludzie, którzy strzelają do tych, którzy wycinają drzewa na opał i wiele, wiele innych postaci. Jest to długa seria. Ona w oryginale miała 70, bodajże, dwa zeszyty. Zebrana została w 12 wydaniach zbiorczych. To sporo. Jest to sforo. Ukazywała się przez 6 lat. Te trady są całkiem przyzwoite. Są, z tego co się orientuje, generalnie rzecz kompletne. Nie ma tam jakichś braków. Trochę drażniące są przedmowy dodawane do niektórych wydań, pisane przez mądrych ludzi, którzy przyglądają się temu z boku i filtrują. Niektóre są mądre, niektóre są niemądre. Niektóre są po prostu bełkotliwe, ale. Pewnie warto się z każdą z nich zapoznać. Jeżeli chodzi o oprawę graficzną, to Ricardo Varcelli ma taką dosyć ciężką, dosyć grubą kreskę. Nazwałbym ją miejscami brudną. Znaczy, DMZ to nie jest ładne miejsce. Historia, którą opowiada się w tym komiksie, nie jest ładna i grafika Varcelliego doskonale do tego pasuje. Jest też cała masa występów gościnnych. Różnych mniej lub bardziej znanych ludzi. Między innymi David Lapham, Denier Zezel i jeszcze paru innych znanych rysowników. Fajne jest też to, że zachowane zostały wszystkie oryginalne okładki i są reprodukowane wewnątrz numeru, przed historiami. Tego mi często brakuje w tradach. Cóż mogę powiedzieć? Zdaję sobie sprawę, że przy dzisiejszych cenach dolara, skompletowanie całej serii jest stosunkowo drogie i problematyczne. Ja miałem to szczęście, że zacząłem ją kupować dosyć dawno, jeszcze w okresie, kiedy dolar był bardzo tani i był duży boom na wprowadzanie materiałów oryginalnych z zagranicy, który zresztą przy dzisiejszej polityce wydawniczej, jeśli chodzi o przedruki, co widać na przykład na przykładzie Egmontu, też raczej wróci, bo wątpię, żeby ktoś chciał płacić prawie dwa razy tyle za okrojone przedruki polskie, kiedy może mieć oryginalne wydania. W Polsce, tak jak mówiłem, pierwsza część wyszła pod tytułem W strefie, potem edytor upadł. Trudno mi powiedzieć, czy to dobrze, czy źle, czy wydaliby go, chociaż patrząc na ich tempo, to prawdopodobnie jeszcze latami nie dogonilibyśmy oryginalnego wydania, także cóż, mogę żałować, że e, taka dobra, uznana i bardzo chwalona zarówno przez krytykę, jak i przez czytelników, co dużo ważniejsza seria, w Polsce światła dziennego nie ujrzy. Faktem jest, że jeżeli ktoś zna angielski, to nie powinien się wahać. Jeżeli lubi historie sensacyjne o wojnie, o polityce, o ludzkiej psychice, o tym, jak ona zachowuje się w stresie i w warunkach niedopuszczalnych, zupełnie niegodnych ludzkiej egzystencji, o mechanizmach władzy, o tym, w jaki sposób rzeczywistość kreują media, o tym to widać, szczególnie w przedostatnim tomie, co to jest mniejsze zło i co to jest większe dobro i co warto, a czego nie warto w imię tego poświęcić, a także jak wszystkie te czynniki potrafią wpłynąć na osobowość ludzką, bo Matthew w momencie, kiedy rozbija się w strefie, jest tak naprawdę dzieciakiem, bardzo młodym chłopakiem, który miał być gdzieś tam po prostu przynieść podaj, pozamiataj, a nagle stał się Najpierw bohaterem, a potem postacią znienawidzoną, a ostatecznie wszyscy próbują mu wmówić, że zagrał rolę zbawcy, a on ma wrażenie, że stało się wręcz przeciwnie. Jest to jedna z tych serii, yy, przez które czasem trzeba się przegryzać i z którymi czasem trzeba się męczyć, bo tak jak mówię, autor prezentuje swoją historię w sposób mocno stronniczy. No, mnie osobiście takie lewackie wtręty, jeśli chodzi o filozofię i spojrzenie na świat, czasem przeszkadzały. To nie jest tak, że gdzieś przychylam się do punktu widzenia prawicowej Ameryki. W żadnym wypadku. Natomiast dobrze by było, tworząc taką historię, nie ulegać modzie na prostą kontestację i nie ulegać schematom pokazywania zła korporacja, zachłanne media, niedobre wojsko, kłamliwy rząd. Bo nawet jeżeli taka jest prawda, to należałoby przedstawić ją bardziej obiektywnie. Jest to jednak jedyny mój taki poważny zarzut, bo poza tym jest to świetna seria i doskonale mi się ją przez te ostatnie 5 lat czytało. Nie dokończyłem jeszcze ostatniego tradea, chociaż wiem już, jak to się skończy, bo Five Nations of New York e, wreszcie zapanowuje pokój. Albo przynajmniej tak e, autorzy chcieliby, żeby czytelnikowi się wydawało. Jeżeli będziecie mieli okazję, być może warto poszukać jej na platformach elektronicznych. To jest to nie tylko jedna z dłuższych serii publikowanych do tej pory przez Vertigo, ale także jedna z lepszych i warto zainwestować w nią swoje pieniądze i warto zainwestować w nią swój czas, bo prawdopodobnie z perspektywy kolejnych lat może się okazać, że, że to będzie klasyk. Tym więc, którzy chcieliby się zdecydować, życzę miłej lektury. Wszystkim zaś życzę miłego weekendu.